Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiaj porozmawiamy o wyrażeniu mieć nosa. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Jeśli nie wiecie, co znaczy powiedzenie MIEĆ NOSA, posłuchajcie dzisiejszego podcastu. Miałem nosa, żeby wcześniej dzisiaj wstać. Dzięki temu nie stałem w korku w drodze do pracy. MIEĆ NOSA Rano świeciło słońce, a teraz pada deszcz. Marcin miał nosa i wziął ze sobą parasol. Mieć nosa. Nie gram na giełdzie, bo nie mam nosa do inwestycji. Mieć nosa. Marta ma nosa do okazji. Zawsze znajdzie coś po niższej cenie. Mieć nosa. Ona ma nosa do grzybów. Zawsze wie, gdzie rosną najładniejsze borowiki. MIEĆ NOSA Co znaczy mieć nosa? Mieć nosa oznacza przeczuwać coś, przypuszczać lub domyślać się czegoś. Oczywiście każdy z nas ma nos, ale nie każdy ma nosa. Jeśli mówimy, że ktoś miał nosa, to znaczy, że ten ktoś miał dobre przeczucie, miał intuicję. Wiedział, co zrobić. Pamiętajcie, jeśli potraficie przewidzieć nadchodzące zdarzenia, macie intuicję, macie niezawodny instynkt. To inaczej mówiąc, macie nosa. Dialog. Słyszałem, że Monika rozstała się ze swoim chłopakiem. Tak, to prawda. Nie ma ona nosa do chłopaków. Rzeczywiście, to już trzeci w tym miesiącu. Mieć nosa. To wszystko na dziś. Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem Mieć nosa. Myślę, że mieliście dobrego nosa, bo trafiliście na mój podcast. Oczywiście żartuję, ale jeśli podobają się wam audycje o idiomach, napiszcie proszę w komentarzach. Jeśli macie jakieś propozycje, uwagi, pytania, piszcie do mnie. Możecie mnie znaleźć na Facebooku, możecie znaleźć moje filmiki na YouTube, możecie znaleźć mój adres e-mailowy na mojej stronie realpolish.pl Czekam na Wasze pytania i prośby. Na dziś to wszystko. Mówił do Was Piotr. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zapraszam na następne. Pa, pa, To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.